Gwie i komiks, klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co jest, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 3 sierpnia 2024 roku. Słuchacie właśnie 510 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami radiowiec i podcaster w służbie kosmicznej grozie, Szymon szymaś -Cieśniński. To ja. Witam serdecznie i dziś opowiem Wam o AM1200, czyli AM1200 czyli o krótkometrażowym filmie z 2008 roku, za który odpowiada David Pryor. David Pryor to imię i nazwisko, które powinno być już Wam znane, gdyż to właśnie on odpowiada za pustego człowieka The Empty Man, film, który ucierpiał dość mocno na skutek zakupu Foxa przez Disneya, Dostał jeszcze w czasach Foxa naprawdę potężny budżet i wolność twórczą i przez to jest naprawdę unikatowy i przerażający, ale przez mocno ograniczoną dystrybucję już pod rządami Disneya i przez zerowy marketing w ogóle się nie sprzedał i popadł w zapomnienie. Trailer opublikowano na tydzień przed premierą, w kinach był raptem przez dzień, dwa, tak ten jeden weekend czy coś. Wydania DVD czy Blu-ray nie stwierdzono dopiero po czasie i to jakoś długo po premierze on otrzymał jakąś ograniczoną dystrybucję na DVD na przykład w Australii. W Stanach niby też jakieś pojedyncze były, ale internet pokazuje, że ludzie pytają, tak, czy ten film w ogóle da się kupić. No ciężko jest z tym, więc jeżeli macie takie plany, to życzę powodzenia. Sam się zastanawiałem, jak nie kupuję teraz za bardzo blu i DVD, no tak, ten jeden film chciałem mieć w kolekcji, no nie wyszło, ale na szczęście można go obejrzeć na Disneyu, no bo należy cały czas do Disneya, albo też wypożyczyć m.in. w Amazon Prime Video, na Kanal Plus i w kilku innych serwisach. Jeżeli jeszcze nie widzieliście Pustego Człowieka, The Empty Man, no to seans oczywiście serdecznie Wam polecam, ale nie będę się już dłużej nad nim rozwodził, bo nagraliśmy podcast o Pustym Człowieku. Rozmawialiśmy o tym filmie z Jerem w 343 tygodniu nadawania nawiedzanego podcastu. Odsyłam do tamtego nagrania, a teraz właśnie wróćmy do twórcy Davida Pryora. On wyreżyserował jeszcze później dwa odcinki serialu War w 2021 i jeden epizod gabinetu osobliwości GL Model Toro w 2022, The Autopsy. No i miejmy nadzieję, że to nie koniec, że stworzy jeszcze wiele filmów. A teraz wróćmy do AM 1200. To tytułowe AM to oczywiście jedno z oznaczeń emisji radiowych, tak? Modulacji amplitudy. No i pojawia się w tytule, bo fabuła jest związana z radiem, z konkretną radiostacją tak właściwie. Głównym bohaterem tego filmu jest analityk finansowy Sam, taki powiedzmy bankster, który wplątał się w pewne tarapaty, o których trąbią aktualnie w mediach i dlatego facet zgarnia kilka rzeczy z domu, wsiada do auta i rozpoczyna ucieczkę. Podąża przed siebie, po prostu jak najdalej od miejsca zamieszkania, dręczy go poczucie winy, w końcu dopada potworne zmęczenie i senność, co prawie doprowadza do wypadku. Facet jednak no, jakoś wychodzi z tego bez większego szwanku, próbuje wybudzić się słuchając radia i w ten sposób trafia na fragment audycji radiowej, która brzmi jak wezwanie pomocy. Głos z odbiornika prosi o przyjazd do siedziby radia Kabal AM1200. Sam ma własne kłopoty, to też nie jest jakoś szczególnie zainteresowany ratowaniem cudzej skóry, ale coś prowadzi go prosto pod radiostację. I myślę, że tyle informacji wystarczy, zwłaszcza, że mówimy o krótkim metrażu i od razu też zaznaczę, że AM 1200 to nie jest ten potencjalnie słaby film, o którym wspominałem jakiś czas temu w podcaście o Radio Duchów Leopoldo Gota. Ja tam mówiłem, że tak nie wiem co zrobić, bo chciałem omówić jeszcze jeden taki horror radiowy, no ale on zapowiada się średnio i nie wiem czy się za to brać, czy mam ochotę na więcej słabego horroru po słabej książce w tym przypadku ja wiedziałem, tak, że to może być dobry film to jest produkcja Davida Priora, więc miałem wysokie oczekiwania, no i nie zawiodłem się Mało tego, że się nie zawiodą. tak naprawdę seans AM 1200 sprawił, że zrozumiałem, dlaczego Fox rzucił w tego twórcę pieniędzmi i dał mu wolność twórczą przy skręceniu pustego człowieka. Ten krótki metraż, krótki, no ale to trwa w sumie 40 minut, tak, więc to nie jest też taki szorcik na zasadzie, wiecie, 8 minut czy coś takiego. Tutaj troszkę tej treści yy, i tego popisu reżyserskiego i nie tylko jest. Yy... Ten krótki metraż jest praktycznie w całości stworzony przez Davida Pryora. On jest tutaj scenarzystą, reżyserem, montażystą, dźwiękowcem. Współtworzył także scenografię, część efektów specjalnych. I jasne, nadal pracowało przy tym filmie sporo innych osób. Osób, które Prior poznał pracując w Hollywood. Nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli nie słuchacie tego podcastu, albo się nie interesujecie e, tym twórcą o to pewnie nie wiecie, ale on pracował przy kręceniu e, materiałów na DVD, tych wszystkich behind the scenes, e, materiału od Kuchni. I to w czasach, kiedy to nie były jakieś te materiały 3 minuty na YouTube, tylko de facto takie małe filmy dokumentalne o różnych aspektach kręcenia filmów, i on współpracował między innymi z Fincherem, no i właśnie wtedy nawiązał sporo kontaktów w Hollywood, zrozumiał metody twórcze, tak niektórych znanych też reżyserów z Hollywood, no i teraz właśnie tę wiedzę dotychczasową, którą badał od kuchni i którą kręcił dla nas, dla widzów horroru, żebyśmy mogli potem w dodatkach na DVD się z tym zapoznać, wykorzystuje tutaj w tym filmie i on rzeczywiście wie, co robi ma klarowną wizję artystyczną i on doskonale rozumie horror jako gatunek. To jest najważniejsze, że on wie, w jaki sposób straszy kino i potrafi tę wiedzę wykorzystać, ale nie tylko naśladując pewne chwyty, właściwie nawet nie naśladując tych chwytów, a właśnie wypaczając je, by stworzyć dzieło jeszcze straszniejsze. Prior rozumie, jak działa lęk. I nie tylko w filmie, nie tylko w popkulturze, ale tak po prostu, na co dzień. I może wyjaśnię wam to na przykładzie czy dwóch. W sumie jeden taki zabawny nawet moment to pojawienie się bohatera przed radiostacją. Jest środek nocy, facet jest nieprzytomny, zestresowany, widzi ten oświetlony budynek, dostrzega tabliczkę, która mówi mu, że to jest dokładnie to miejsce, o którym mówił głos z radia. Przez chwilę zastanawia się, co jest grane, no i co się dzieje. Czego oczekujecie jako widzowie horroru? No, ja miałem konkretne oczekiwania, tak, jako osoba wychowana na wielu filmach, gdzie do takich scen dochodziło, tutaj facet mówi no fucking way i odjeżdża. I to jest przepiękna scena, tak totalnie wbrew temu, do czego przyzwyczaiła nas popkultura, tak totalnie wbrew temu, że bohaterowie Chorgają, e, właśnie widząc e, tego typu sygnały, trafiając na miejsce. No takie, właśnie horrorowe, ciekawe, ale jednak no niebezpieczne, no wchodzą do środka. Tak? Zazwyczaj bohaterowie robią najgłupsze rzeczy, właśnie. Wchodzą do jakichś krypt, wbiegają na strych, gdy ktoś ich ściga, odcinając sobie drogę ucieczki, a on tutaj nie, tak? On ma swoje życie, ma swoje problemy, ma gdzieś ciekawość, wezwanie, tak które usłyszał w radiu, on nie zostanie tutaj na miejscu. Dopóki go sytuacja nie zmusi, no to nie zapuka w środku nocy do podejrzanej radiostacji. tak Może być nieprzytomny, zmęczony, osłabiony, głodny, spragniony, niewyspany, ale nie jest kretynem. Tak? Dziękuję, jedziemy dalej. I to jest piękne. tak To sprawia, że ta scena jest mega przejmująca, ale właśnie realistyczna. Nie ma tego facepalm na zasadzie gościu, co ty robisz, nie wchodź tam. Tylko wszystko jest realistyczne. W innej sekwencji widzimy faceta w aucie w ciemnym lesie, jest noc, facet myśli, że zaraz coś wyskoczy na niego z lasu, więc spogląda w kierunku, z którego spodziewa się ataku, z tego być może nadejdzie zagrożenie, no i widzimy zbliżenie na jego głowę wewnątrz auta. Jesteśmy wewnątrz pojazdu, no i jako widzowie horroru oczekujemy, że zaraz coś wyskoczy, ale z innej strony, nie skoro bohater spogląda przez tylną szybę, no to pewnie coś wyskoczy z przodu albo od boku, yy, od strony drzwi ewentualnie facet ruszy głową i coś będzie po prostu widać w szybie zanim do tego pewnie huknie audio. My podskoczymy, ewentualnie coś tam się pojawi, coś wyskoczy, ale to nie będzie zagrożenie i wtedy jumpscare zamieni się w wentyl bezpieczeństwa. No widzieliśmy to setki razy. Tak przeżywaliśmy ten moment nieskończoną ilość razy. I Prior to wie, ale nie bawi się w znane nam tryki filmowe. On po prostu pokazuje osaczonego faceta, którego wyobraźnia pracuje na pełnych obrotach, no bo jest wykończony, nieprzytomny, spodziewa się tego zagrożenia, jest noc, ledwo co tam widzi w tej ciemności i ten mężczyzna nie musi niczego zobaczyć ostatecznie. Tak, Nic nie musi puknąć w szybę, nie musi nam nic huknąć tutaj z głośników, abyśmy odczuwali lęk. Samo oczekiwanie jest przerażające i twórca sobie zdaje z tego sprawę, i pozwala nam właśnie oczekiwać i wpatrywać się w ciemność czy w bohatera na tyle długo, żeby no napięcie dało się kroić, ale też nie przeciąga struny i nie sprawia, że to się zamienia w jakiś slow burn, który robi się po prostu zwyczajnie nudny. Nie, tutaj mamy po prostu emocje kipiące z ekranu i należy pochwalić, skoro właśnie mówię o tym, Naszym głównym bohaterze, aktora, który wciela się w sama, jest to Eric Lange, którego możecie kojarzyć chociażby z z Lostów czy z serialu Niewiarygodne i facet świetnie gra i to gra głównie ciałem, bo ten film nie ma zbyt wielu scen dialogowych, jasne pojawiają się pewne, ale przez większość czasu obserwujemy po prostu naszego samotnego uciekiniera. I Lange, aktor, dba, byśmy mieli na co popatrzeć. On bardzo autentycznie pokazuje, czy to reakcje na stres, czy to przesypianie, za kierownicą, czy sobie w takich bardziej ekstremalnych sytuacjach. Jego mimika, gestykulacja są strasznie naturalne i przez to doskonale współgrają z atmosferą osaczenia, zagrożenia, niezrozumienia i to działa. Tak, Gdy on e, właśnie przysypia, to ja autentycznie stan <laughs> przed zawołową na zasadzie Jezu, zaraz coś wyjedzie z naprzeciwka. Tak? Zaraz będzie jakiś karambol. W najlepszym wypadku wjedzie w jakiś słup, drzewo czy coś innego. Gdy on tutaj zwraca, no, to autentycznie czuje ten jego fizyczny ból, te skręty kiszek i tak dalej. E, no Wypada to bardzo, bardzo dobrze. E, I ten film e, powiedziałem, że mamy atmosferę niezrozumienia. Chodzi o to, że ten film to jest przykład weirdu. To jest weird fiction, horror kosmiczny, horror Lovecraft, Tiański yy, i to no, pełną gębą. Tak? Mamy tutaj bardzo fajne rozważania, z, bardzo fajne w kontekście tego gatunku. Na przykład jedna z postaci zastanawia się, czy lepiej by było panować w piekle, yy, mieć dobrą funkcję w piekle, jeżeli piekło istnieje, czy może być sługą w niebie, tak? pełnić jakąś niską funkcję w niebie. Inna postać e, zastanawia się na przykład, czy ludzie coś przywołali, e, czy może coś przywołało ludzi. Świetny motyw. E, jeszcze inna postać ma genialny one-liner. Kojarzycie pewnie e, ten cytat, strzeżcie się fałszywych proroków, tak? Beware of false profits. No tutaj mamy beware of false profits. Bohaterami są bankowcy, tak? E, finansjera, analitycy finansowi, więc tutaj strzeżcie się fałszywych zysków, powiedzmy to jest przemyślane, tych dialogów nie ma wiele, ale te kilkanaście linijek tekstu, no to są perełki w dużej mierze i mamy ten horror właśnie Weird Fiction, ale też dostajemy odrobinę gore, zobaczymy ziazię na dłoni, nodze czy głowie przy czym przez większość czasu jednak prior straszy nas inaczej, straszy nas tą niewiedzą, ciemnością, duszną atmosferą. I ta atmosfera wynika nie tylko z fabuły, ale też z estetyki, tak, ze sposobu ukazywania nam świata przedstawionego jest budowana też bardzo mocno dźwiękiem. Udźwiękowienie jest dziwne, nierówne też w pewnym sensie, ale to nie jest wada, bo jest świadomie nierówne, działa bardzo dobrze. Czasami mamy, znaczy nie czasami, w ogóle mamy całkiem rozbudowane atmosfery tła i one czasami zanikają, by dać nam ciszę, którą coś na przykład delikatnie zakłóci. To jest jeden taki naprawdę mocny moment ze świerszczami, gdzie mamy odgłosy tła, tę atmosferę przyrody, świerszcze bardzo głośno grające i to nagle milknie. To tak milknie totalnie, nie? Ja to oglądałem na słuchawkach, więc to zrobiło na mnie jeszcze większe wrażenie. Potem tutaj też wjeżdża przykładowo muzyka, która nie należy do świata przedstawionego i to jest trochę dziwne w tej sekwencji, ale rzeczywistość wokół bohatera też jest wówczas taka dziwna, nierówna, niespójna, dlatego to nie wybija z imersji. To pasuje dokładnie do tego, co widzimy na ekranie. W soundtracku też wykorzystano kilka naprawdę spoko utworów. Wykorzystano też utwór Pendereckiego, więc mamy polski akcent i y, ogólnie dźwięk y, oceniam no, jako praktycznie idealny. Wizualnie też mi się ten film podoba, przy czym w trzech scenach czułem pewne braki budżetowe. Ale zacznijmy od plusów. Y, świetnie wypada kręcenie tego auta na drodze, ujęcia z wewnątrz samochodu, y, świetnie nakręcono akcję w lesie, przy radiostacji, w jej wnętrzu mamy kilka takich naprawdę pięknych i mrocznych kadrów, które prostu nadają się na plakaty, praktycznie na obrazki, na ścianę, na przykład mamy kadr ze znakiem drogowym odbitym w szybie, który jest niesamowity, czy z twarzą przy pokrytej siatką, w szybce w drzwiach, ale mamy też te momenty ciut słabsze i to jest na przykład na samym początku przejście obracającej się wokół własnej osi kamery, od papierowej mapy do widoku na drogę i samochód jadący no, normalną drogą. To przejście, no pomysł jest spoko, ale CGI tego jak obraz z kamery, widok tej przepraszam, mapy zamienia się w widok ulicy, to przejście jest raczej słabe. tak Kiepski efekt tutaj zastosowano. Średnio wygląda też CGI niektórych elementów zewnętrznych stacji radiowych. Nie bardzo, się to, ale czuć sztuczność, tak? czuć, że widzimy efekt i jedna walka, którą obserwujemy, też wypada tak sobie, ale to są króciutkie momenty. To są detale, które absolutnie nie odbierają przyjemności z sensu i to są też detale, które pokazują, że prior, mając większy budżet mógłby zrobić no, dzieło praktycznie idealne, tak? bo mógłby spokojnie te drobne wpadki wyeliminować. Ten krótki metraż trwa, jak już powiedziałem, 40 minut ale seans minął mi tak szybko, jakbyśmy mówili, nie wiem, o 10 minutach maks. I cały też seans był bardzo, bardzo intensywny. Było już po północy, Oglądałem go wczoraj na ostatnią chwilę. Nie miałem na to ochoty, bo ostatnio mam straszną awersję do rzeczy, na które mam deadline. Tak, jak sobie siadam do książki, czy komiksu, czy filmu, czy gry, tak po prostu dla siebie, nie ma problemu, ale jeżeli stwierdzam, że chcę o czymś nagrać, to po prostu zabieram się za to, jak pies dojeżdża. Odechciewa mi się od razu wszystkiego, wiecie, o, źle się czuję, ból brzucha, migreny, cuda wianki. No i wczoraj też no nie chciałem już, tak, ale. No, Chciałem nagrać podcast. No, wziąłem lapkę do łóżka, zgasiłem światło, założyłem słuchawki, rozpocząłem podróż z głównym bohaterem i kurczę, wsiąkłem całkowicie. Siedziałem jak na szpilkach przez te 40 minut, gdy w jednej scenie, przy prawie właśnie absolutnej ciszy, pęka patyk. To mimo, iż to jest odgłos relatywnie cichy, to nie jest jumpscare, w którym coś ryczy nam do ucha. No to ja podskoczyłem, jakby ktoś wystrzelił z armaty. Byłem po prostu, miałem imersję na 200%. Jeden z użytkowników IMDB przyrównał sens do siedzenia z nożem na gardle przez 40 minut i ja się mogłem pod tym całkowicie podpisać, no bo tak to wyglądało. To było naprawdę intensywne doświadczenie, ale przy tym przyjemne, bo takie filmy też bywają męczące. Nie? Czasami intensywne doświadczenie wiąże się z dużym dyskomfortem psychicznym. Tutaj tak nie było. Yy, Okej, okay, no jakiś tam delikatny dyskomfort. Zawsze się z lękiem wiąże, nie? ale to nie jest sens, który mnie wymęczył w jakikolwiek sposób. Bawiłem się nieźle. Długość filmu jest też idealnie dopasowana do ilości treści. Nie ma tutaj ani dłużyzn, ani przesadnych skrótów. Finał jest typowy dla tego typu opowieści. Nie wyjaśnia nam zbyt wiele, ale mniej więcej rozumiemy, co zaszło, dlaczego zaszło, jaka jest prawdopodobna przyszłość. Tych, którzy przeżyli. I mnie tyle wiedza absolutnie wystarczy. Tak naprawdę nadmierna ekspozycja w gdzie raczej nie wychodzi historii na dobre nigdy, więc e, pewna niewiedza, z którą zostajemy działa tutaj na plus. Ja osobiście ten sens bardzo, bardzo polecam. Gdyby ktoś spisał tę fabułę i osadził ją trochę w innym czasie, bo ona się rozgrywa tak prawie, że współcześnie. Bohaterowie nie mają smartwatchy, yy, smartfonów, yy, słuchają radia w domu, tak, więc nie wiem, no, to są lata 90. 2000 może. Yy, tam troszkę w przeszłość ten film z RK względem naszej perspektywy, ale gdyby to ustalić jeszcze wcześniej, no to byłem w stanie uwierzyć, że to jest historia napisana przez Lovecrafta albo kogoś z jego naśladowców, bo ten klimat tutaj rzeczywiście czuć i pewne zwroty fabularne się tutaj pojawiają. Film jest dostępny aktualnie w serwisie Vimeo. Wystarczy się zalogować, by potwierdzić swój wiek i można go obejrzeć za darmo. W skali punktowej obiektywnie dałbym mu pewnie 8 na 10, ale w takiej Skali osobistej frajdy w trakcie wczorajszego seansu dostaje dychę. To było naprawdę idealne doświadczenie. To nie jest idealny film, tak? Fabuła jest dosyć standardowa, jak na podgatunek, który prezentuje, ale ten seans był dla mnie doskonałym doświadczeniem, tak? To napięcie, które czułem przez te 40 minut, to w jaki sposób Prior ogrywa momenty, które znamy z kinagrozy, o czym tutaj też wspominałem w tym nagraniu, no to na mnie działało idealnie, bawiłem się bardzo dobrze i chciałbym więcej takich filmów i też filmów z takim dźwiękiem, z takim udźwiękowieniem, bo to jest bardzo ważne, gdy się ogląda taki film jeszcze na słuchawkach w nocy, no to cudo, cudo. Raz jeszcze polecam i to już wszystko ode mnie na dziś. Tradycyjnie będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.